Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Polscy piłkarze nie awansowali na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Czy pożegnanie z mundialem, to także pożegnanie z kapitanem kadry? Robert Lewandowski rozważa co dalej. Przed południem Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od dwojga z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na to, to już żaden sojusz, mówi szef Pentagonu, zanim Pita Hekseta w sprawie operacji w Iranie decydujące będą najbliższe dni. Nie zobaczymy polskich piłkarzy na boiskach Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Biało-Czerwoni stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata po porażce ze Szwedami 2 do 3. A czy zobaczymy jeszcze kapitana Roberta Lewandowskiego w koszulce z żałkiem na piersi? Muszę parę rzeczy przemyśleć, wyznał kapitan Biało-Czerwonych po bolesnej porażce w Sztokholmie. A w internecie zamieścił swoją fotografię z kapitańską opaską w dłoń i z podkładem muzycznym. To piosenka Time to Say Goodbye, czyli czas się pożegnać. Nie jest to żadna na pewno deklaracja, ale <głos> <głos> z jednej strony jesteś um, rozczarowany, totalnie rozbity, a te sparcie kibiców, które widzisz w ich oczach i to jak, jak śpiewają jakby pokazuje, że mogłeś walczyć, ale nad tego sukcesu nie osiągnąłeś, więc jakby musimy mierzyć się z tymi myślami dalej sami. Tak, swój internetowy wpis i wrażenia po meczu komentował kapitan kadry w rozmowie z TVP Info. W meczu ze Szwecją Robert Lewandowski poprowadził Biało-Czerwonych jako kapitan po raz setny. Jest ruch prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od dwojga z sześciorga nowo wybranych sędziów. Imienne zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego otrzymali Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Co z pozostałą czwórką? Jak słyszymy w otoczeniu prezydenta, decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Profesor Dariusz Szostek nie chce komentować decyzji prezydenta ani o zaproszeniu do pałacu tylko dwójki sędziów, ani o odwlekaniu w czasie ślubowania.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 obsadził sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pytania o Trybunał Konstytucyjny wrócą w jedynce za chwilę. Naszym gościem o 7.15 będzie Rafał Leśkiewicz, rzecznik Kancelarii Prezydenta. Może być taniej, ale nie może być drożej. Drugi dzień na stacjach benzynowych w Polsce obowiązują maksymalne ceny paliw. Dziś litr klasycznej 95 kosztuje 6 ,21 zł 21 groszy, 98 6 zł i 81 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 66 groszy. Rząd podkreśla, że to jedne z najniższych cen w Europie, a minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że jest świadomy możliwego napływu kierowców z zagranicy. Gdy będziemy widzieli, że ta turystyka faktycznie zaburza pod na naszych stacjach i takie informacje otrzymamy ze strony Orlenu, czy ze strony Ministerstwa Krajów Państwowych, czy ze strony innych podmiotów, to nie wykluczamy podjęcia decyzji o ograniczeniu w zakresie sprzedaży paliw dla obcokrajowców. Rząd, rządowy mechanizm ceny paliw niżej jest objęty nadzorem Krajowej Administracji Skarbowej. Za zawyżanie stawek przewidziano wysokie kary, nawet do miliona złotych. To są aktualności jedynki. Nadchodzące dni będą decydujące dla operacji w Iranie, ogłosił szef Pentagonu Hekset. Nie sprecyzował, czy do Iranu zostaną skierowane siły lądowe, ale wiadomo, że w stronę Bliskiego Wschodu płynie już trzeci z amerykańskich lotniskowców w otoczeniu innych okrętów. Hekset skrytykował członków Sojuszu Północnoatlantyckiego za niechęć do wsparcia USA w wojnie z Iranem. I jak mówi NATO, to już żaden sojusz. Gdy prosimy o pomoc, zwykły dostęp do bas, prawa do przelotu, to spotykamy się z pytaniami, przeszkodami lub wahaniem. Prezydent zwraca uwagę, że to żaden sojusz, gdy są w nim kraje, które nie są gotowe stanąć po naszej stronie w chwili potrzeby. Hekset zapowiedział, że odblokowanie cieśliny Ormus no, będzie już zmartwienie innych krajów. Także Donald Trump zapowiedział, że Europa sama będzie musiała zająć się jej udrożnieniem. Stany Zjednoczone już wam nie pomogą, tak samo jak wy nie pomogliście nam, napisał w mediach społecznościowych. Na koniec wracamy do kraju. Półtora metra śniegu na Kasprowym Wierchu. Kilkadziesiąt centymetrów w dolinach. W Tatrach zrobiło się biało, ale ekstremalnie niebezpiecznie. Stąd decyzja o ogłoszeniu czwartego stopnia zagrożenia lawinowego. Tatrzański Park Narodowy zamyka też wszystkie szlaki do odwołania. Ratownicy apelują do turystów o rezygnację z wyjść w góry, mówi zastępca naczelnika Topr Mieczysław Ziach. No, jest niemożliwe to chodzenie. Jest sławidoczność, jest y, trudno wybrać bezpieczną drogę, i można spodziewać się samoczynnie schodzących lawin. Warunki w tatrach w najbliższym czasie raczej nie ulegną poprawie, zarówno w górach, jak i w zakopanym. Nadal pada śnieg. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Dobry mecz Polaków, ale to Szwedzi zagrają na piłkarskich mistrzostwach świata. W decydującym o awansie na mundial spotkaniu Biało-Czerwoni przegrali na wyjeździe z drużyną trzech 3 Koron 2-3. do Rozczarowania wynikiem nie krył selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban.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 no to nie jest tak prosto y, później odrabiać y, straty, zrobiliśmy to dwa razy, no ale w końcówce meczu gdzieś y, te trybuny poniosły, gospodarzy i y, y, można powiedzieć, że wcisnęli tą piłkę na 3-2, chociaż w żadnym momencie się na to nie zanosiło. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza poinformował, że mimo braku awansu na mundial kontrakt z selekcjonerem Urbanem zostanie przedłużony. W innych meczach w Europie Czechy po rzutach karnych pokonały Danię, Bośnia i Hercegowina także. W konkursie jedenastek okazała się lepsza od Włoch. Turcja wygrała z Kosowem 1 do 0. W Meksyku rozgrywane były baraże interkontynentalne. Demokratyczna Republika Konga wygrała pod ogrywce z Jamajką 1 do 0, a Irak pokonał Boliwię 2 do 1. Tak więc znamy już wszystkich 48 uczestników turnieju, który w czerwcu i lipcu rozegrany zostanie w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Siatkarze RS-owi na ćwierćfinale zakończyli zmagania w Lidze Mistrzów. Rzeszowianie po raz drugi przegrali z Ziratem Ankara 0 do 3, tym razem na wyjeździe. Dziś mecz Bogdanki, Lublin z projektem Warszawa, a jutro warta zawiercie zagra z włoskim zespołem Lube czy Witanowa. Ponownie o sporcie tuż po ósmej. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Cito firmy Reuters. Cito firmy Reuters na stawy kości CERE. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia Autoglas wymienia. Pogoda. Przed nami dzień pełen przejaśnień i rozpogodzeń. A dużo chmur, jedynie nad południowo-wschodnią Polską, i tu może padać deszcz, w górach deszcze ze śniegiem i śnieg. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, utrzymują się jeszcze poranne mgły. Najchłodniej będzie dziś na Podchalu około 2 stopni, nad morzem od 5 do 8, a w pozostałych regionach od 9 do 13.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 Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, prawie 11 minut po godzinie siódmej. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam na sygnały w oczekiwaniu na gitarę pana Carlosa. Za chwilę, o właśnie, już nawet w tym momencie. 14 po siódmej. Dni. Sygnały dnia. Środa, pierwszy dzień kwietnia, dziewięćdziesiąty pierwszy dzień roku. Do końca roku 274 dni. Słońce wzeszło o 6.11. Zajdzie 10 po 19. Dzień potrwa 12 godzin i 59 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 48 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i minut 17. Imieniny obchodzą Celsjusz, Chionia, Florentyn, Grażyna, Hugo, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Meliton, Miłość, Teodora, Tolisław, Tomisław, Wenancjusz, Wenanty, i Zbigniew, i wszystkiego, i tradycyjne, niechże się państwu darzy. Jest 15 po 7, Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia. A w studiu sygnał dnia minister prezydencki Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. A w jakich nastrojach po meczu? No cóż, niestety nie udało się Polakom awansować do finałów Mistrzostw Świata, chociaż walczyli. To był naprawdę dobry mecz w wykonaniu Polaków. Dwie bramki po stracie gola. Statystyki meczowe, ogólny odbiór gry Polaków był bardzo dobry. Natomiast no, zabrakło trochę szczęścia, a w sporcie i to szczęście jest potrzebne, więc w tym wypadku akurat nie mieliśmy szczęścia. Szwedzi awansowali do finałów. Natomiast dobrze to rokuje na przyszłość. Myślę, widać, że Jan Urban ma jakiś pomysł na narodową kadrę i, i te zmiany, nowi zawodnicy, którzy się pojawili dają szansę na to, że ta drużyna rzeczywiście w kolejnych latach będzie osiągała duże sukcesy, czego całej reprezentacji na pewno życzę. Czyli następny cel to euro? No na pewno, tak, za dwa lata. A jeżeli chodzi o najbliższy cel, to zmieniam temat, Trybunał Konstytucyjny od wczoraj jest bardzo głośno. Na dzisiaj została zaproszona dwójka sędziów do Pałacu Prezydenckiego. Zostanie od nich przyjęte ślubowanie. Tak. Uh... Pan prezydent przede wszystkim przywraca porządek jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo ten bałagan wprowadzony ponad dwa lata temu przez rządzących, ja przypomnę, że rządzący od e, końca grudnia 2024 roku e, nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wakaty, które się pojawiały, kolejne wakaty, które się pojawiały, a wyraźnie Konstytucja w artykule 194 wskazuje, że po e, upływie kadencji jednego sędziego trzeba wybrać kolejnego, który zajmie jego miejsce na dziewięcioletnią kadencje. Oj, Konstytucja w tym artykule po prostu mówi, że Sejm wybiera na indywidualnie, na dziewięcioletnie no, na, na kadencje. Indywidu... No tak, no to właśnie to jest to, panie redaktorze, co, co przed chwilą powiedziałem. Właśnie na indywidualne kadencje dziewięcioletnie rządzący nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mało tego, bo o tym trzeba przypominać, bo niektórzy o tym zapomnieli. Rząd Donalda Tuska nie wypłacał pensji sędziom Trybunału Konstytucyjnego. No dobrze, to jest ale, skandaliczna sytuacja. Ale pan mówi, pan Zatem mówi... tak wygląda teraz stan, stan faktyczny, panie redaktorze, że pan no... prezydent postanowił Porządkować sytuację w Trybunale Konstytucyjnym jako e, najwyższy przedstawiciel państwa polskiego i strażnik polskiej konstytucji. Ale na jakiej podstawie, skoro jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ten sam artykuł, o którym pan powiedział, mówi, że Trybunał Konstytucyjny e, składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na dziewięcioletnie kadencje i tyle. Tam nie ma nic o mm -hmm. roli prezydenta i o tym, że prezydent może układać, e, których sędziów, e, od których sędziów przyjmie ślubowanie, od których nie przyjmie. Przede wszystkim, panie redaktorze, mamy konstytucję i ustawę. Mamy też ustawę z 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która określa tryb m, złożenia ślubowania i tego, co się wydarzy, jeżeli sędziowie tego ślubowania nie złożą. No, ale I tego i Kiedy, nie kiedy ma... ci sędziowie tak. zaczną e, wyjąć swoje zgadza. obowiązki, artykuł 4 i 5 tej ustawy. Oczywiście i tam jest napisane że sędzia przystępuje do wykonania obowiązków po złożeniu ślubowania wobec prezydenta, tak ale nie ma nic o tym, że prezydent może sobie wybierać, kiedy sędzia to ślubowanie złoży. Ale panie redaktorze, poczekajmy, co się wydarzy a, dzisiaj. A co się wydarzy? A wydarzy się to, panie redaktorze, że o godzinie 12 będzie konferencja prasowa pana ministra Zbigniewa Boguckiego, który o wszystkich szczegółach dotyczących działań pana prezydenta wobec Trybunału Konstytucyjnego opowie. No dobrze, ale jeżeli chodzi o tych sędziów, bo dwójka sędziów będzie dzisiaj y, przed dwunastą to rozumiem, że od nich ślubowanie zostanie przyjęte. Poczekamy do godziny 12. O 12 minister Bogucki wyjdzie do państwa. Dziennikarze o wszystkich szczegółach poinformuje. Pan prezydent Karol Nawrocki działa zgodnie z prawem, zgodnie z polską konstytucją. To rządzący, naszym zdaniem, tę konstytucję od ponad dwóch i pół roku, prawie dwóch i pół roku, systematycznie łamią. Doprowadzili do gigantycznego paraliżu, bałaganu, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Ja może tylko jeszcze przypomnę jedną kluczową rzecz, bo Trybunał Konstytucyjny oczywiście orzeka o zgodności przepisów prawa z konstytucją, Konstytucją, ale także odpowiada na pytania, skargi, wnioski obywateli, którzy mają prawo w trybie określonym w ustawie, to określa artykuł 79 Konstytucji, zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli sprawy, których ich dotyczą i o których mają wiedzę są sprawami, które wymagają rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli obywatel jest pokrzywdzony przez państwo, to w trybie określonym przez przepisy prawa może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Zatem Trybunał jest nie tylko dla polityków, ale przede wszystkim no, jest dla obywateli. Zatem tę sytuację w Trybunale no, trzeba uporządkować. No trzeba uporządkować, tylko yy, profesor Matczak i to nie jest odosobniony głos yy, stwierdził wczoraj, że Karol Nawrocki uzurpuje sobie prawo do oceny, kto będzie, a kto nie będzie orzekał sędzią jako sędzia TK? To wszystkie, jest złamanie konstytucji? Wszystkie, wszystkie wnioski, które formują e, e, i politycy i prawnicy e, są jakby w tej chwili nieuprawnione, bo nie wiedzą ci politycy i te, nie wiedzą także plan? prawnicy, jak będzie wyglądała ta sytuacja w ciągu dzisiejszego dnia. Zatem e, zachęcam i zalecam e, trochę spokoju o godzinie 12 o wszystkich szczegółach o tym, jak e, e, zamierza sprawę uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym rozwiązać prezydent Karol Nawrocki poinformuje szef kancelarii prezydenta, pan Zbigniew Bogucki, więc po 12 to, to będziemy jeszcze... wszystko wiedzieli. No dobrze, ale jeszcze zanim wrócimy do tej formuły, to ja się spróbuję dopytać, bo wczoraj Zbigniew Bogucki w Polsce mówił, powoływał się na to, że nie można blokować sędziów, a jeżeli się ich powołuje, to na konkretną kadencję. Czy to chodzi o te zastrzeżenia w tym y, przypadku? Panie redaktorze, chodzi przede wszystkim o to, i to mówiliśmy wielokrotnie od samego początku, pan prezydent ma duże wątpliwości co do trybu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to nie może być tak w państwie prawa, że przez półtora roku y, nie są wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego od grudnia 2024 roku, y, po czym marszałek Czarzasty wychodzi w poniedziałek przed południem y, i mówi, że y, uruchamia procedurę y, zgłaszania kandydatów do i daje 48 godzin posłom na wskazanie kandydatów, którzy ale, będą potem głosowani przez Sejm. I, ale po 48 Sejm się na to godzin... I po 48 godzinach, no ale większość Sejmową mają, ma koalicja no, rządząca, więc scenariusz. Jasne, tylko panie redaktorze. E, przez półt... przez od 13 grudnia 2023 roku rządzący kwestionują funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Robili to także, kiedy byli w opozycji. Potem przez kolejne prawie dwa lata nie wypłacali pensji sędziom Trybunału. Teraz w ciągu 48 godzin wybierają sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głosują nad kandytur... kandydaturami zgłoszonymi przez koalicję rządzącą. Pan prezydent ma wątpliwości co do trybu, co do tej formuły wyboru sędziów Trybunału. Ma do tego A prawo, ma prawo zgłosić jest... wątpliwości i te wątpliwości to ja zapytam... miał prawo przedstawić. To ja zapytam o dwie rzeczy. Dlaczego akurat zaprosił te dwójkę sędziów? Czym się kierował? No więc, panie redaktorze, tak jak mówiłem, o godzinie 12 o wszystkich szczegółach poinformujemy. To jeszcze jedna rzecz. Kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? No to jest jasne, Bogdan Święczkowski. A wybrany jeszcze zgodnie, wybrany zgodnie z prawem, bo był jednym z dwóch kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tego jednego z dwóch kandydatów konstytucja, wybrał konstytucja, pan prezydent Andrzej Duda. E, e, e, natomiast e, koalicja podważa ten wybór, ale ja nie o tym. Czy wie pan, że Bogdan Święczkowski został wybrany po zakończeniu kadencji Leona Kieresa 200 dni po zakończeniu tej kadencji? Panie redaktorze, został wybrany przez zgromadzenie, wskazany przez Zgromadzenie ale Ogólne ja sędziów w Trybunału nie, i został wybrany na, na, na prezesa Trybunału. Ja mówię o identycznej sytuacji, o identycznych zarzutach, jakie można wobec mhm. niego, jako wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podnieść. O zarzutach takich, jakie podnosicie wobec obecnych sędziów. On został wybrany 200 dni po zakończeniu kadencji sędziego, w miejscu którego został y, sędzią. Prezydentem Rzeczpospolitej od 6 sierpnia jest Karol Nawrocki, który przestrzega polskiej konstytucji. Bardzo konsekwentnie przestrzega polskiej konstytucji. Zatem to pan prezydent decyduje w, w kontekście konstytucji, w, w, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, e, jak powinien wyglądać tryb funkcjonowania, e, w tryb wyboru sędziów Trybunału no, Konstytucyjnego, powoływania, tym, powoływania sędziów, podkryż... nominacji profesorskich no, tak. i tak, dalej, i tak dalej. Ale... Prezydent Karol Nawrocki ma konstytucyjne prerogatywy, których nikt nie może zakwestionować, bo one są zapisane w konstytucji i realizuje je ale zgodnie właśnie, z polską konstytucją. Ale te, te prerogatywy nie, do, nie dotyczą sędziów TK. Dotyczą sędziów Sądów Powszechnych, Najwyższego. Dotyczą sędziów TK, ponieważ pan prezydent Karol Nawrocki. A nic prezydent nie ma w Konstytucji w tym kontekście. Jest, w, i, no jest bo w Konstytucja odwołuje się do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A dodatkowo, panie redaktorze. To czekamy do artykuł, Jeszcze tylko jedno, jedno zdanie dodam. Artykuł 126 wskazuje wyraźnie, że pan prezydent Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej, a w tym wypadku Karol Nawrocki, jest najwyższym reprezentantem państwa polskiego. Działa z, w granicach prawa i w, w, w oparciu o obowiązujące prawo, co z kolei mówi artykuł 7 Polskiej Konstytucji. Zatem pan prezydent, działając w oparciu o obowiązujące prawo, dokona, dokona takich działań, które, które, o których dzisiaj opowie minister Bogucki, które zapewniam państwa są zgodne z polską Konstytucją. Y w sobotę, tak, w sobotę prezydent, czy w piątek jeszcze podpisał ustawę o obniżce, w piątek w, piątek, w, piątek, w trakcie piątek. lotu do Dallas, tak jest. podpisał ustawę o, cen paliw, yy, o obniżce cen paliw, yy, stacje obniżyły te ceny, od wtorku ustawa działa, dobrze działa? No, panie redaktorze, yy, jest taniej, czyli drożej, no bo oczywiście przed... Ale jak to taniej, czyli drożej, no, skoro tanie jest taniej? Taniej, czyli drożej. Zaraz to panu wyjaśnię państwu. Otóż yy, wie pan dobrze o tym, że Orlen przed yy, wejściem w życie przepisów yy, obniżających ceny paliw dwukrotnie podniósł ceny hurtowe. Yy, te ceny zostały ustalone na maksymalnym poziomie 6,16 i 7,60. 6,16 za benzynę, 7,60 za, yy, za yy, olej napędowy. Yy, natomiast rządzący przez kilka tygodni nie robili zupełnie nic. To znaczy yy, jakby nie wiedzieli, jak wygląda sytuacja no międzynarodowa. robili coś, bo były obniżki na Orlenie i Panie redaktorze, akcja... ja, jakie obniżki, jak płaciliśmy wszyscy 9 zł, 9 zł za olej napędowy? Rolnicy zaczęli swoje prace na początku marca. Tak zazwyczaj się zaczyna prace polowe, te przygotowujące do wiosny, do lata. A wie pan dobrze o tym, że rolnicy mają głównie sprzęt, który jest zasilany ropą. Zatem płacili bardzo drogo. Płacą drogo również przedsiębiorcy z branży transportowej, branży usług. I ta obniżka na pewno jest jakimś rozwiązaniem, bo ona no, trochę ulży przynajmniej portfelu I tu na kropkę, bo zapraszamy na dalszą część rozmowy z Rafałem Leśkiewiczem do serwisu YouTube. 26 po 7:00 Polskie Radio. Jedynka. I już teraz Państwa zapraszam na kolejną rozmowę dnia. O 8.15 będzie naszym gościem Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej.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 wszystko jak w twoim napuszczy wołaniu Szukaniu sam to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię. Oksylofon, chyba, nie? Podobało się. Szanowni Państwo, Piotr Balarz nie przepada za takim pankowym rytmem, jak się do, zdążyłem. Ale pobudziło mocniej niż kawa. Tak. Szanowni Państwo, to jest utwór ULATAM z najnowszej płyty zespołu WW Dźwięczność. Jest 7.30. Kultu aktualności Piotr Balasz. Z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego Karol Nawrocki ma dziś odebrać ślubowanie od dwojga. Ma do tego prawo, przekonywał gość radiowej Jedynki Rafał Leśkiewicz, rzecznik kancelarii prezydenta. Pan prezydent Karol Nawrocki działa zgodnie z polską konstytucją. To rządzący, naszym zdaniem, tę konstytucję systematycznie łamią. Co z pozostałą czwórką? Leśkiewicz zapowiada, że w południe plany prezydenta wobec TK ma ogłosić Zbigniew Bogucki z jego kancelarii. Jest ciężko, ale głowa do góry. To reakcja Nikoli Zalewskiego po porażce Polski ze Szwecją i szans na wyjazd na Mundial. Kibice mimo braku awansu murem za reprezentacją. Gra była naprawdę super. Po prostu zabrakło szczęścia pod koniec. Zawodnicy dali sobie wszystko. Od dziś drożeje przejazd A4 między Katowicami i Krakowem. W życie weszły nowe stawki. Dla samochodów osobowych nowa stawka wyniesie 18 zł. A dla ciężarówek 55 zł. 16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych, trafiło na listę refundacyjną, która obowiązuje od dziś. Dotyczą leczenia m.in. nowotworów, płuca, wątroby, Łaczki i chłoniaka. W tatrach czwarty stopień zagrożenia lawinowego i zamknięte wszystkie szlaki lawiny mogą schodzić samoczynnie. Szlaki są w tej chwili niewidoczne w zasadzie. I na razie warunki i pogoda bez poprawy. Zapraszam na pełne wydanie Aktualności punktualnie o ósmej. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. 22 139, 22 02. Jeszcze jeden głos w sprawie meczu. Dzień dobry odnośnie meczu. To jest tak samo jak ze Zdunem. Co tu chwalić w piecu jak się nie chce palić. Dziękuję, pozdrawiam Tarek. to widzę. Ale światełko w tunelu jest, szanowny panie, i przed nami, przed nami przecież eliminacje do mistrzostw Europy, a jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej gdzieś to miałem. Tak, jeszcze wcześniej Liga Narodów. Dzień dobry, panie redaktorze, ponownie. Pan do Tam Boże, na pewno proszę pana, mamy proszę pana, radę. Proszę pana, wie pan, że się będziemy mogli zrewanżować w lidze narodów? Szwedom. Tak jest, bo Szwedów mamy w grupie właśnie, widzę. W naszej grupie jest tak. Szwecja, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, która wczoraj awansowała i wygrała po karnych z Włochami. Także nie tylko... Jesteśmy Polacy. w doborobym właściwie towarzystwie. W zasadzie tak. E, bo to tam Kto jeszcze nie awansował? Kosowo i... I i i, I ktoś jeszcze nie awansował. Zaraz to ustalę, ale wcześniej e, próbuję ustalić, co nas czeka w ciągu dnia. E, nawet, e, nawet więcej niż wczoraj. To tak jak na stacjach paliw, prawda? Więcej niż wczoraj na stacjach Paliw na termometrach podobnie, bo dziś od dwóch nad morzem do 13 stopni. Przed nami dzień pełen przejaśnień, rozpogodzeń, sporo chmur, jedynie nad południowo-wschodnią Polską i tam może padać deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg.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 Autopromocja. No i już ustaliłem, bo tak, Bośnia i Hercegowina wygrała z Włochami po rzutach karnych. Turcja jedzie także, Szwedzi wygrali z nami, no i, i Duńczycy. Ale Duńczycy przegrali. Także w rzutach karnych. Źle się dzieje w państwie duńskim, z, jak to mówił klasyk. Z Czechami. Także Czesi się cieszą. 7:34. Po pierwsze, ekonomia. Amerycy też się uśmiechną. No mam nadzieję, że tak. Emeryci i renciści, bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie rusza z wypłatą tzw. zwanych trzynastek. Pierwsze środki na konta seniorów trafią już dziś, czyli 1 kwietnia. To dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do uprawnionych automatycznie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka, jak przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie śląskim, jest wypłacana w wysokości minimalnej emerytury. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji, czyli 1978,49 zł. Oczywiście jest to kwota brutto. Z kwoty 13 emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia. ZUS wypłacają automatycznie bez konieczności składania wniosku. Zakład szacuje, że 13 trafi w tym roku do ponad 10 milionów osób z czego blisko 2 miliony 400 otrzyma ją jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Dotyczy to osób, które pobierają swoje świadczenia pierwszego i szóstego dnia miesiąca. ZUS przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w poniedziałek wielkanocny. Wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia. A pozostali emeryci i renciści mogą oczekiwać wypłaty 13, 10, 15, 20 i 24 kwietnia. Tak jak już wspomnieliśmy, jej wysokość równa jest wysokości minimalnej emerytury. To jest 1978,49 zł 49 brutto. A ile to będzie na tak zwaną rękę? Tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej bowiem osoby z niższymi świadczeniami otrzymają około 1638 zł netto. Przy wyższych świadczeniach ta kwota spada. W przypadku emerytury na poziomie 3700 zł będzie to nieco ponad 1440 zł. Jak tłumaczy Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, ta różnica wynika z tego, że trzynastka jest doliczona do kwietniowej emerytury, a od całej tej sumy pobierane są składki zdrowotne i w zależności od dochodów zaliczka na podatek PIT. Z tzw. Tak 13 emerytury potrącana jest składka zdrowotna i również zaliczka na podatek dochodowy, jeżeli to świadczenie przekracza w sumie 2,5 tysiąca złotych, natomiast w tym rozliczeniu rocznym później po całym już roku 26 to zostanie skorygowane, czyli ta zaliczka na podatek zostanie zwrócona, jeżeli się okaże, że w sumie w całym roku te świadczenia nie przekroczyły tego progu uprawniającego do tej emerytury bez podatku. A łącznie w ramach trzynastki do emerytów i rencistów trafi ponad 19,5 miliarda złotych. Czyli tak pierwsza transza dzisiaj? Pierwsza transza dzisiaj to będzie około 900 tysięcy emerytów. Druga transza w piątek to będzie półtora miliona emerytów i rencistów. No i kolejne wypłaty już w tych normalnych terminach, które wynikają z terminów wypłat tych normalnych świadczeń. Czyli jeszcze przed świętami się uda. Dwa i, dwa, prawie 2,5 miliona hmm. osób dostanie taki świąteczny prezent. Błażej Prośniewski, dzięki. A my już za chwilę będziemy rozmawiać z Tadeuszem i z Tomaszem, Tadeuszem musiałym i Tomaszem Kowalczykiem, że co się stało, że się tak wszystko popsuło. Radio. Program pierwszy jest 7.41. To jest radio. No to teraz sobie posłuchamy, jak to było na początku. Na początku drugiej połowy. Już jesteśmy blisko pola karnego, z lewej strony jestem, z mnóstwo miejsca, Ma Zalewski piłkę na nodze, Szymański, lewa noga, dośrodkowanie, Kamiński w polu karnym, przewrócony, nie wiem czy tam nie było faulu, Szwedzi piłkę wybijają, Kamiński leży w polu karnym, Jan Urban sugeruje wideoweryfikację, no i co? I no. słuchamy. Sławkowicz teraz zatrzymał na moment grę i teraz porozumiewa się z swoim asystentem wideo. Natomiast gramy dalej, wideo weryfikacji nie będzie. Nie to, że szukamy dziury w całym, ale jednak trzeba oddać to, że sędziowanie pozostawiało wiele do życzenia. Z nami są Tadeusz Musioł i Tomek Kowalczyk. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. dobry. Tatku, bo sam byłeś świadkiem tego, że, że no właśnie to co na boisku się wydarzyło, to mogło się skończyć rzutem karnym, no ale sędzia postanowił inaczej. No, jak zobaczyłem wiele powtórek, to jestem przekonany, że powinno się skończyć inaczej. Tam wydaje się, że Jakub Kamiński rzeczywiście został kopnięty, wytrącony z równowagi. No, Wincić mylił się w tym meczu, ale mylił się w dwie strony. Jedni i drudzy mieli do niego sporo protensji. Oczywiście po meczu zdecydowanie więcej reprezentacja Polski, no ale trudno się temu dziwić, skoro ten wynik jest taki, a nie inny. Szkoda, szkoda, szkoda, no, ale nie zrzucajmy na to na arbitra, że tego meczu nie udało się wygrać. Mieliśmy wygrać. No. Co możemy powiedzieć? Po prostu były sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Gdybyśmy strzelili swoje, no to arbiter mógłby spokojnie wracać do Słowenii i nie musiałby potem myśleć nad tym, co zrobił na boisku. No ale rzeczywiście widocznie pomyślał, bo Sławko Wincić zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym to przeprasza i reprezentacje i sztab szkoleniowy i polskich kibiców yy, przepraszam za frustrację, to jest cytat, rozgoryczenie, poczucie niesprawiedliwości, jakie właśnie wywołały moje błędy. Jako sędzia piłkarski zdaję sobie sprawę, że moje decyzje wpływają na wynik meczu i emocje milionów kibiców. Dziś czuję się w pełni odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Oświadczam, że podjąłem już kroki w celu wyjaśnienia sytuacji. Przekazałem raport do Komisji Sędziowskiej FIFA. Jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje regulaminowe. Tomku, dla nas to oświadczenie i tak nic nie zmienia. Nic nie zmienia. No, wiemy, że Stawko Winczyć zrezygnował też z występów na Mistrzostwach Świata solidarnie z reprezentacją Polski i nie będzie ani Słoweńca, ani Polaków. No dobrze, tak czy inaczej, tak jak wspomniałem, to nic nie zmienia, to Szwedzi jadą na Munial, chociaż zagrali, no umówmy się, to jeden z naszych, jeden z naszych słuchaczy mówił, że zagrali tak zwaną padakę, no ale to okazało się akurat skuteczne. To no, okazało się skuteczne na reprezentację Polski. My zagraliśmy jeden z najlepszych meczów w ostatnim czasie, jeżeli nie najlepszy i naprawdę trzeba było bić brawo bardzo często biało-czerwonym, ale my też graliśmy to słowo na P w defensywie i to w wielu minutach, bo były długie fragmenty, kiedy przeważaliśmy, posiadaliśmy piłkę, no ale jeżeli w 87, 8, 9 minucie dajesz się zepchnąć pod własne pole karne i nie potrafisz trafić w piłkę, nie potrafisz wybić, nie potrafisz szarpnąć zawodnika za koszulkę, żeby go wytrącić z równowagi poza polem Karnym oczywiście, bo nie wiadomo, jak wtedy zachowałby się Slavko wincić. No to można mieć pretensje też do siebie. No nie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych. Będziemy w roli obserwatorów Slavko wincić, jak słyszeliśmy również. No a Szwedzi będą mogli powiedzieć, że mają chyba najlepszy okres w swojej historii. Zrewanżowali nam się za chorzów, jak powiedział Jan Urban. No tak, szukanie winnych się rozpoczęło. Ewidentne błędy w obronie Tomku. Z czego to wynikało, z tego, że, że z tyłu było tylko trzech obrońców? Nie myślę, że to wynikało z dokładności, której zabrakło, z trochę jednak spodziewałbym się gorszej postawy Kamila Grabary niż zakładaliśmy, bo za dużo razy no, naszych zawodników z linii obrony czy, czy grających troszeczkę wyżej Wrzucał na tak zwanego konia, że te piłki były bardzo niewygodne i nawet przy golu na 3 do 2 niepotrzebnie wybita y, piłka y, kłopoty Kiwiora, od tego się wszystko zaczęło, a później Akcja, cztery strzały i w końcu ten czwarty Jokeresa wpadł. Natomiast no, nie mówilibyśmy tak bardzo o błędach, o nieporozumieniach, jakbyśmy mieli większą skuteczność w tym spotkaniu. Poszedł na wymianę ciosów Jan Urban i czasem zdarzają się takie mecze, że przeciwnikowi wychodzi dużo więcej niż tobie. No naprawdę były podstawy do tego, żeby prowadzić na przykład w tym meczu, żeby wykorzystać szansę na początku spotkania. Karol Świderski jeszcze szybciej mógł doprowadzić do remisu. No i ta liczba strzałów celnych była większa, liczba strzałów słoweńców była mniejsza, ale co z tego, bo liczy się to, co w sieci a w sieci trzy razy trafiali Słowańcy, dwa razy Polacy. No i pytanie, co dalej na koniec Tadeuszu, bo tak, wiemy, że Jan Urban zostaje, PZPN przedłuża kontrakt, a co z Robertem Lewandowskim, bo w jego mediach społecznościowych pojawił się taki wymowny wpis okraszony piosenką Czas się żegnać. I jego zejście z boiska też było zastanawiające, bo przez długi czas rozmawiał z kibicami, a później w samotności plac gry opuścił, kiedy nasi już byli schowani pewnie głęboko w szatni. Trudno wyrokować, co będzie z Robertem Lewandowskim. No nie pojedzie już na Mistrzostwa Świata, to jest pewne, bo jego PESEL raczej na to nie pozwoli, żeby za 4 lata znaleźć się w takim turnieju. Natomiast no myślę, że jeszcze pomoże kadrze Jana Urbana w tym roku, być może w Lidze Narodów, być może jeszcze w eliminacjach mistrzostw Europy pogra kilka spotkań. Chociaż tutaj sobie rozmawialiśmy z Tomkiem wracając ze stadionu, że prawdopodobnie to był ten last dance, czyli to był ten ostatni mecz o punkty Roberta Lewandowskiego. To, co może kusić pana Roberta, no to jeszcze potencjalnie 100 goli w reprezentacji. Ma ich 89 na koncie, a jest to zawodnik naprawdę sfokusowany na sukces i kto wie, czy nie będzie chciał sobie do tej setki dojechać. I myślę, że miałby szansę, jeżeli jeszcze pogra rok, dwa, ale musiałby sobie tą szansę dać. A na razie, jak słyszeliśmy, musi wszystko przemyśleć. No, za dwa lata Mistrzostwa Europy najpierw trzeba na nie awansować. Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, a wcześniej także Liga Narodów. Będziemy mieli się okazję zrewanżować, bo w grupie mamy Szwedów, Bośnię i Hercegowinę, która wczoraj pokonała Włochów, a także Rumunów. Panowie, jeśli chodzi o 1 kwietnia, to zwykle żarty prostuje się następnego dnia, ale żeby, żeby nie było w niejasności, od razu wyjaśnimy. sławko wincić, żadnego wpisu w mediach społecznościowych nie zamieścił, nikogo nie przeprasza i Tomku jeszcze sprostuj to, o czym ty powiedziałeś? No powiedziałem, że nie pojedzie na mistrzostwa świata, że solidaryzuje się z reprezentacją Polski. Jest w gronie kandydatów, ale nie wykluczone, że ten pryma Prelisto FIFA mu będzie kontynuowała i go po prostu na turniej nie wyślę, bo po takich błędach naprawdę wysyłać sędziego na mistrzostwa świata. No, Darujmy proszę. sobie. To może jednakowoż wykrakaliśmy. Tadeusz Musioł, musiał Tomasz Kowalczyk byli razem z nami. Dzięki za wczoraj i za Pozdrawiamy, dziękujemy. A dziękujemy. Dzisiaj praca tak, tak, dzisiaj wracamy No to ostrożnie Sygnały dnia i nasi słuchacze, którzy komentują, pan Gabriel wychodzi na to, że Finlandia nam się czkawką odbiła, bo wcale nie musieliśmy grać w barażach. Trudno, będziemy razem z Włochami i Duńczykami na kanapach kibicować Curacao i Republice Zielonego Przylądka. Racja prawnie, redaktorze, prawda? Trzeba będzie tym egzotycznym drużynom kibicować, skoro już naszych nie będzie. No wszyscy się do tego no co? czepili? Ja... Nie, nie czepili się. No, by... Nie czepili się? Ja, ja będę kibicował, a pan nie? A Cameron gra? Kamerun? No. Grał. Grał. No to, to ja za Kamerunem. W osiemdziesiątym drugim grał z Polską, pamiętam. No i prze, nie, nie. Nie, przegrał ani, nie przegrał ani z Mistrzem Świata, ani z drużyną, która zajęła trzecie miejsce w grupie. Tak właśnie. Taki był słynny wtedy, w 80 roku. No jak to się skończyło? 0-0, zero zero, nie? W osiemdziesiątym drugim. drugim, drugim. Tak, 0-0. Zero zero. Jedynka. Polskie Radio. Za 7 minut godzina 8, po 8.15 nasz kolejny gość. Mm, tak, y, to będzie Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. O ceny paliw też zapytamy. Tak, a pamięta pan jak się nazywał Bramkarz Kamerunu? Nie. Tomas A pamięta pan jak się nazywał Polski Bramkarz? Józef Młynarczyk. Młynarczyk. oczywiście. Grał w FC Porto wtedy. Tak jest. Radio. Problem pierwszy i sygnał dnia za 4 minuty, godzina 8. Polskie Radio. Jedynka.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 Miłosierdzie to aktywna forma współczucia wyrażająca się w konkretnym działaniu polegającym na bezinteresownej pomocy. Oznacza okazywanie litości, współczucia i łagodności wobec innych, uczy akceptacji i szacunku. Brak miłosierdzia prowadzi do niezdrowych relacji i niesprawiedliwości społecznej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 Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy cały czas utrzymują się na A4 na trasie z Krakowa do Katowic. W okolicach Chrzanowa mamy zwężenie po pożarze pojazdu na 375 km. To między węzłem Rudno a węzłem Chrzanów. Korek mamy też na A4 między Mysłowicami a Katowicami. Ten zator zaczyna się przy węźle Mysłowice i sięga połączenia z 86. Utrudnienia dotyczą jezdni w kierunku zachodnim. Korkuje się w Śląskiem, trasa z Katowic do Mikołowa, czyli droga 81... Korkin możemy też napotkać na drogowej trasie średnicowej, czyli wojewódzkiej drodze 902 ze Świętochłowic do Katowic. Spory ruch również na drodze S86, czyli ekspresówce z Sosnowca do Katowic. Zatłoczona jest 94 Czelać Bytom, czy też przejazd przez Dąbrowę Górniczą od S1 w kierunku Sosnowca. Powolny ruch mamy też na wjazdach do Kielc od strony Miedzianej Góry na 74 i od strony Morawicy na trasie 73 Spowolnienia napotkamy też dojeżdżając od Lubartowa do Lublina, drogą krajową numer 19, przez miejscowość Niemce. Jeżeli chodzi o Warszawę, to głównie korki na takich trasach jak S8 w kierunku zachodnim, zwłaszcza na moście Grota Roweckiego, na siódemce przez Łomianki, na wjeździe do Warszawy od strony Janek i Raszyna, czyli na S8 tuż przed połączeniem z południową obwodnicą, czy też w Alejach Jerozolimskich na wjeździe od strony południowo-zachodniej do centrum. Sporo pojazdów napotkamy też w ale i Prymasa Tysiąclecia, zwłaszcza na jezdni w kierunku centrum od strony S8. I na wieści od Państwa również czekamy. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.